Dzisiaj rozmawiamy o grach retro, to niektórzy się będą cieszyć, mam nadzieję. Nie widzę jeszcze tych, tych uśmiechów, ale okej. Okay. Zaczniemy od takiego pytania na rozgrzewkę. Tylko muszę się jeszcze przygotować. Właśnie. Kiedy byście powiedzieli, że po raz pierwszy zagraliście w grę retro? Jaki to był tytuł i dlaczego? Tak jakby takie pierwsze odczucie, że to jest taka gra retro i jakieś takie doświadczenie. Widzę miny, skupione, dobrze. Przemyślcie temat. No to jest takie bardzo osobiste pytanie, tak? No przepraszam, że ja wyciągam takie zwierzenia. Ale no tak związane z wiekiem to... też, no bo wiadomo, że osoby rocznikowo starsze z chemii może mówi, to nie być nie zupełnie wiedzieć. inaczej. <laughs> będę, no to będą miały to doświadczenie wcześniej, no bo po prostu tak to się rozkłada chronologicznie. Hmm. No bo to jest jeszcze pytanie, prawda, czy mówimy o. o co rozumiem przez eprawę, bo to jest.. Chyba to będzie kolejne, kolejne pytanie. Także <laughs> nie uprzedzajmy faktu. Hmm. Hmm. No, Jakaś co, taka nostalgi... tego pytania. No, może na początek co to jest właśnie? Czy rozmawiamy o grach to. takich po prostu starych, czy rozmawiamy o takich grach y, stylizowanych na stare? O! o. <śmiech> I o Skoro pytanie już zostało zadane <śmiech> <śmiech> <śmiech> przez naszych goś gościa, także co w takim razie waszym zdaniem jest? Retro, co? Można, czym można określić? Jak można określić retro gaming? No na razie to retro kojarzy się z grami bardzo starymi na stare konsole i głównie z grafiką pixelowatą. Wynajmniej ja tak sądzę, I, nie wiem. No jeszcze są gry wektorowe, które nie miały pikseli, które też są w pewnym sensie retro, a mają kompletnie inny styl. I co? No, retro no retro stare. Tak ja mogę określić stare gry na stare konsole my się retro kojarzy z jakimś ładunkiem emocjonalnym też, jak, z jakim podchodzimy do danego tytułu, w momencie, w którym coś jest e, elementem naszej przeszłości growej, czy po prostu przeszło, e, elementem e, naszej rozrywki, którą e, mogliśmy się cieszyć w dawnych czasach. Mhm. Mhm. Czyli pojawiły się jakby dwa takie główne wątki. Jeden związany z tak zwanym metogamingiem, czyli Zganiem na konsolach z poprzednich E8-16 i tam, ilu bitowych chcemy. I oczywiście, no w, w tytuły najciekawsze z tego okresu. A drugi wątek to gry współczesne, które nawiązują estetyką do no jakiegoś właśnie wybranego okresu. I w ogóle mówiąc o ET, myślę, że warto powiedzieć takiej kwestii jak nostalgia. Tak czy <laughs> ponieważ ostatnio wyprodukowałam taki artykuł właśnie o nostalgii w game designie, głównie w to game designie czyli dajmy na to w tytułach takich jak Fez czy Binding of Isaac czy Hotline Miami czy Mac MacPixel i tutaj jest bardzo przydatne takie rozróżnienie na dwa rodzaje nostalgii, nostalgię restauratywną i nostalgię Refleksywną chyba, tak mogę to przetłumaczyć. restorative Reflexive Nostalgia. I Nostalgia Restauratywna, tak jak sama nazwa wskazuje, jest związana z odtwarzaniem monumentów historii. Tak? Czyli ten netogaming gaming to jest właśnie Nostalgia Restauratywna. Natomiast Nostalgia Reflektywna to, dajmy na to, of i Sklep Pan tu nie stał, gdzie mamy zremiksowany design PRL-u i mniej więcej to samo możemy zaobserwować w fazie, gdzie mamy zremiksowany design G8 16-bitowych, no zdecydowanie jakby czujemy, że mamy doświadczenie nowości, mhm. wiemy, że to nie jest gra, która, która mogła powstać na przełomie lat 80 bądź 90, na przełomie lat 80 90 tylko jest to gra współczesna. I tutaj jakby widzę takie dwa osobne nuty i właśnie no w jednym byłby ten fest, a jeżeli chodzi o nostalgię restauratywną, no to dajmy na to konta A4. Mhm. Mhm. Tak Porządkując. Tak. <laughs> bardzo jestem wdzięczna za <laughs> tej opinie. Jeszcze ktoś coś ma do dodania na temat swoich. Teraz mogę już zapytać o te doświadczenia? Nie, tak, to tak. nie bardzo już odpowiadać. <laughs> W takim razie pytam. To ja mogę powiedzieć, tak, Już mam na to tak, Więc e, pierwsze.. Ja lubię tak, jak się czyli, tak, tak dzieje. Narzędzie jest do pobrania ze strony <grym> ideał. Teraz już jest pobrane z przestrzeni idei. puściłaś już jej koniec. Więc. E, narzędzie się rozprzestrzenia jeszcze. Więc tak, to moje pierwsze doświadczenie z e, e, retrograniem takim e, w sensie tym e, pierwszym, czyli w sensie gier właśnie starych, które możemy w jakiś sposób teraz próbować odtworzyć czy, czy zachować. To było właśnie pierwszy kontakt z emulatorami. Kiedy zobaczyłem czym są emulatory, to był w moim przypadku, to była Amiga, na której emulowałem ZX Spectrum. Co było dla mnie super zaskakujące, w tym nie mogłem w ogóle uwierzyć, że to jest możliwe. Miałem takie poczucie jakiejś magii. No ja mam jeden komputer teraz mogę mieć ten, co miałem dawniej? Na, na raz? Dwa? Więc, więc to, było, to było niesamowite doświadczenie. A takie doświadczenie z, z, tą, z, tym, z tym retro zremiksowanym, to wydaje mi się, że e, pierwszy raz coś takiego poczułem, że chyba coś takiego, nie potrafię tego jeszcze dobrze określić, e, właśnie dlatego wartościowe. Tak, no właśnie wartościowe są takie narzędzia, to, to już jest zupełnie bez jakiejś ironii. To. E, to było, kiedy się zetknąłem z, taką, z takim ruchem robienia gier, robienia tekstówek, współczesnym ruchem robienia tekstówek. Czyli po prostu różnie to się nazywa popularnie się mówi tekstówki, ale często się mówi też interactive fiction, czyli interaktywna fabuła, czy interaktywna fikcja. To zwróciłem uwagę na to, że ludzie po prostu po pierwsze robią te gry, a po drugie rozwijają narzędzia do robienia tych gier, czyli tak zwane parsery, czyli to co pozwala nam, co interpretuje te komendy, które gracz daje. No, powiedzmy stare te gry miały dosyć prymitywne parsery, trzeba było na przykład tam pisać, nie wiem, go w, go n, albo open door, a jak się napisało open door with silver key, to już... Było źle, nie e, e, powiedzmy, trochę teraz to upraszczam, bo ten, ten, taka firma Infocom miała akurat bardzo dobry parser, ale większość jej konkurencji miała złe parsery. I teraz odkryłem po prostu po czasie, że ludzie rozwinęli te narzędzia do robienia tekstówek tak bardzo, że no, mogę grać w tekstówki, ale w gruncie rzeczy bardziej zaawansowane niż tekstówki z lat e, 80. czyli w gruncie rzeczy jest takby, miałem takie, pierwszy raz takie poczucie alternatywnej rzeczywistości. Co by było, gdyby tekstówki nie wymarły? Nie tylko, że ludzie próbują je odtworzyć, ale jakby pokazać ich ewentualną ewolucję. która nigdy nie nastąpiła. To, to jest taka ewolucja w ścieżce zupełnie alternatywnej. No i to, to, to jest moje pierwsze doświadczenie. Teraz to już znamy te, tego jest masa w różnych mm -hmm. platformówki, tak wyglądają mi. Kolejne gatunki. E, tak, kolejne <laughs> gatunki, ale tekstówki wydają się, były pierwsze, które coś takiego załapały. No bo chynalicznie też były pierwsze. Tak. Mm -hmm. To pierwszą grą, którą ja emulowałem, kiedy odkryłem tęgę emulatorów, było Mario, to najpopularniejsze Mario z, Ninten z Nintendo... Inter z Nesa a <głos> Nie, nie, nie... nie, nie. NES jest w porządku. Nie komplikujmy tego, ale emulatory mają ten problem, że na przykład nie da się już na monitorze LCD odtworzyć gry w Duck Hunt'a, no E, tych pistolecików w ogóle chyba nie są kompatybilne nawet z ekranem LCD nie dałoby się tego... no nie, tylko na tych CRT bardziej tylko na, tylko na takich starszych technologiach natomiast dru ten drugi typ nostalgii e, no to czekam na projekt Eternity i mam nadzieję, że, że wtedy mi się to przytrafi może coś więcej Można tak, e, to nie. jest RPG, który osiągnął sukces na Kickstarterze e, będzie jego premiera prawdopodobnie w 2014 roku albo nawet w 2015. Eee, w każdym razie on e, to jest projekt, który łączy w sobie stylistykę takich najpopularniejszych rpg z dawnych lat, jak Baldur's Gate, Planescape Tournament. Eee, no i mam nadzieję, że faktycznie zrobią to porządnie, od nich to duży sukces. Mhm. No Tutaj taką też ciekawą kwestię poruszyłeś, czyli właściwie taka nostalgia i takie e, tęsknota za takim całym doświadczeniem związanym z graniem. tak? I wiadomo, że no już mając ten emulator, to już chyba też o ten temat zahaczyliśmy na którymś spotkaniu ale no mając już taki sprzęt powiedzmy współczesny który pozwala emulować te stare gry no to jednak to nie jest to samo co granie w nie kilka nie lat nie trzeba temu naprawiać tak filmpada. poprawiać ping pada na filmpada. przykład no i i waszym zdaniem no to jest takie no taka, takie udawane trochę jakby podrabianie takich, tych czasów z przeszłości, taka próba, no nie wiem, no. żerowania na, taki, na emocjach graczy tak, ach, chciałabym jeszcze to poczuć, chciałabym jeszcze raz przeżyć taką grę, a później się okazuje, że no już nie te okoliczności, nie ten sprzęt no i to coś to, że się że nie spodobało. To jest zauważalne, że na melatorze kompletnie inaczej się gra niż na prawdziwym NES-ie na przykład. Jak podłączymy sobie NES-a, no to nawet jeżeli mamy joystick do komputera i ja sobie gramy w joysticku, nawet może być podobny, to i tak y, samo zachowanie się, y, no na przykład kolorystyka. Kolorystyka nie będzie taka jak na tych starych CRT-kach, z tego powodu no, technologia rośnie, tak? I teraz te kolory będą bardziej jasne, tak jak zostało zaprogramowanie, a nie tak jak działał na przykład okay. telewizor który czasami psuł ten obraz albo coś takiego, nie wiem mi się na przykład zdarzyło, jak byłem mały jak miałem Amigę to, że nie było dźwięku, bo był uszkodzony jakiś kabel albo coś. I to w pewnym sensie nadawało Brak dźwięku można sobie załatwić. Ale <grym> ja to, to chodzi o samo to uczucie, że wtedy y, to inaczej się. Tutaj, tutaj mamy wszystko na tace, że mamy emulator, ładujemy Roma i tam wszystko ładnie działa. A wtedy albo żeśmy się derwowali z powodu braku dźwięku, albo zły obraz, ale zawsze cieszyliśmy się z tej gry. Czyli to, to bo by... działało. Ale I... ma to swoje zalety. No tak, tak, ponieważ to były to. gry, których e, nie dało się zasejwować. E, no to dało e, tak, tak, się, da. I dzięki temu teraz no, mamy możliwość zobaczenia i nie tylko zasejwować, niektóre emulatory dawały taką możliwość, Kody? dają taką możliwość jeszcze przed w ogóle e, przed Breiden. E, cofania na żywo. Tego, te, jakby na, nagrywają nasz, naszą, naszą rozgrywkę i możemy sobie to cofnąć, także w ogóle mamy, mamy to w ilu nie to, to, to jest efektowne i zabawne. Więc e, tego w życiu i czy, czy, czy nasze spektrum by tego nie zrobiły. Nie? Ja może jeszcze pamiętam nam rzecz, bo wszyscy tutaj jak mówicie o emulatorach tak i nostalgi i tak dalej, no to w moim przypadku to w ogóle nie działa o tyle, że za mojego wieku, tak? Ja mam 16 lat, tak dla informacji. Nie <grymne> wiem, wiesz, na to nie <grymne> chodzi. I po prostu grać zaczęłam też na pewno w porównaniu z Wami dosyć późno, bo no nie dalej, jak już wspomniałam 3 lata temu, tak? I jakby emulatory w tym momencie. Ja myślę, że osobiście najstarszą osobą, jaką trzymałam w ręku, to był PSX, tak? Więc <grymne> no, doświadczeniem niewątpliwie, że z tym nie mątpliwe, mnie przebijacie tutaj, ale e, emulatory są w tym momencie. <grymne> W tym, w tym momencie są dla mnie jakby okazją, żeby się zapoznać z tym tak? i też sama się dotąd namiętnie zagrywam w różne e, porty po prostu e, Game Boya, mm -hmm. i kolora. Pokemony na przykład teraz ma wyjść na Pokemon X i, prawda, czy jak się tam nazywa, to Nie dla mnie jest, i, i, tak, to jest zupełnie co innego niż e, e, Red albo Emerald na Advanza, tak? Mm -hmm. no. Także no ty, też taka Zelda, no, ale także strukturalnie rzecz biorąc, to przeżyjesz to samo, to jest kwestia tylko przez w nie, to powiedzieć. Będziesz miał to doświadczenie z, z PlayStation, które ma też specyfikę pewną grafiki chociażby to, że nie ma tam rozmytej grafiki, yy, przez, no nie to jest dosyć charakterystyczna cecha tej konsoli. Wszystkie późniejsze miały, miały rozmycie i to, to, to, to ta ziarnistość specyficzna już potem nie wróciła w grafice 3D. Więc na przykład to jest tak dystynktywna cecha grafiki tego, tej konsoli, że jestem pewny, że za, yy, nie wiem, 5 lat odpalając emulator yy, PSX -a na swoim telefonie, to miała to poczucie, które większość, o którym tu mówimy. Także to jest tylko jakby strukturalne przeniesienie tej samej, tego samego zjawiska. Myślę. Natomiast jest też taka kwestia, że tak naprawdę nie trzeba. Znaczy to nie musi być nostalgia za doświadczeniami z dzieciństwa, czy nawet, nawet za własnymi doświadczeniami, ponieważ no jak teraz obserwujemy, właśnie to młode pokolenie hipsterów, które jest nostalgiczne za latami 80., mimo że ich nie doświadczyło, albo nawet jak spojrzymy na jakieś filmy o gangsterach z lat 30., prawda? Więc. Yy, nostalgia wcale nie musi być ewokowana i będę lansować te słowo wiatrze yy, przez okres czy jakieś nasze własne, własne doświadczenia mogą być to tak zwane doświadczenia nawet protetyczne jest już takie yy, o, o, o, określenie Czyli po prostu transmitowane przez kulturę popularną, przez jakieś mm -hmm. filmy, książki, prawda? Znaczy, I są tak po prostu tak? tego typu uczucia, bo przecież mamy myślę, wszyscy od dawien dawna, tylko po prostu tak naprawdę zależy, które medium na nas oddziałuje w tym momencie bardzo. Tak? I ludzie mają na przykład coś takiego. Gry są o tyle fajne, że mają jakby, chyba jest um, um, większa możliwość uczestnictwa jakby w tym, um, na takim poziomie nawet, nawet codziennym, bo w momencie, kiedy powiedzmy, za sprawą jakiejś książki albo serii książek stajemy się miłośnikami powiedzmy epoki wiktoriańskiej i żałujemy, że się nie udzieliśmy w, w tych czasach, no to żeby przeżywać to w jakiś sposób w codziennym życiu, to mamy troszkę problem. To musimy zacząć się, nie wiem, specjalizować na przykład na historię z tego okresu, albo na przykład um, pójść na kulturoznawstwo, albo na przykład zacząć robić w filmach kostiumowych z tej epoki, no nie wiem, to już są takie rzeczy, które wymagają strasznie <śmiech> dużego wysiłku. Natomiast w przypadku gier jest to dużo prostsze, bo w tym momencie dostęp do technologii jest, do, i dostęp do emulacji jest bardzo duży. Um, też bym się nie do końca zgodził z tym, m, że ważne są te ważne, tych, ważne, jest to odtwarzanie tych wspomnień, kiedy te bo tu można się posunąć za absurdu już, tak? Bo tak sytuację. Zwłaszcza, że jakby z wiekiem zmieniają się trochę priorytety i przeznaczamy czas na co innego. Ja na przykład grając w tej chwili w, dajmy na to w Iszara 3 albo w któregokolwiek Iszara, bardzo lubię generalnie Seymalist właśnie, właśnie te, może niezbyt wybitne, ale, ale nie, mam jakiś tam sentyment do tego. Ja um, no. Kto jest? Um, i, I mnie naprawdę w tym momencie nie interesuje to, żeby, żeby przekładać te cztery dyskietki w tej w trzeciej części, czekać chociaż to się wczyta.. bo to się, wczytuje, odpoczę, tak, to, i... się wczyta, to się Tak, to się Nie mentalnie. chciałbyś poczuć tego ponownie. Nie, nie, nie, naprawdę. To, więc to, to, ja bym to raczej porównał czegoś takiego jak.. W książkach tego nie mamy, ale, tu, ale w, w przypadku Gier jest ten problem z technologią, czas ja się ciągle zmienia, trzeba ją ciągle albo.. Um, albo trzeba ją ciągle emulować, trzeba ją zachowywać. To też jest problem jakby jeszcze w drugą stronę, tutaj mamy jakby kwestie muzealne. Mhm. Um, natomiast w przypadku, tutaj to działa jakby trochę na zasadzie książek. Interesuje mhm. nas przede wszystkim treść i sposób jej odbierania, przyswajania, a nie ta, nie ta kwestia otoczki, która nam w grach wcześniej za, za sprawą właśnie tego braku postępu jeszcze wtedy, czy tam niskiego poziomu technologicznego bardzo przeszkadzała. Czyli po prostu wybieramy sobie to, co nam się podobało, a ten wszystkie niewygody można odrzucić to my będzie my ok. Sobie, sobie to jest coś ma... jak ta epoka tak. Fajnie by było, ale bez tych tak, wszystkich... Poza tym, wiesz, tutaj jeszcze działa ten mechanizm czasowy i nostalgia w ten sposób, że my to, te tony, ale to po prostu tony zmarnowanego czasu na to wczytywanie musimy sobie w jakiś sposób usprawiedliwić. A, I dlatego to nam tak ładnie wygląda we wspomnienia. Może zainwestowanego? No powiedzmy tak, tak. <śla> o, to tak. To no to to trzeba wpadać do prawda? Zależy to, wiesz, od spojrzenia, prawda? No ja tam nie przypominam sobie, żebym produktywnie spędzał czas lampiając się w ekrany z napisem loading. Nie <grym> ja robiłem nic tak, w tym czasie. Ja też jakoś tak tempo patrzyłem. Zaklinałeś no, czas, to, żeby szybciej, ten, szybciej, przyciej, ale szybciej. należy to zinterpretować pozytywnie, że to rodzaj medytacji. Ta, <grym> tak, chyba tak. Ale, ale e, transu. ostatnio czytałam takie badania. E, to one są dostępne chyba na stronie tell me about games, coś takiego, w każdym razie może się mylę, ale bytyjska jakaś tam jednostka sponsorowana przez państwo, już bardzo dokładne badania, jak tam generał spływają, generalnie, że jest takie zalecenie, tak jak, dajmy na to, prawda, z prowadzeniem samochodu, że co jakiś czas trzeba stanąć i tak dalej, te tachometry i tak dalej, więc tutaj mniej więcej taka sama zasada, że trzeba zrobić sobie przerwę kilkuminutową, więc być może nawet to miało taką wartość, no, wiesz. Z tym jednym wyjątkiem, żebyśmy sobie przerwę nie robili. Mieliście przerwy przymusowe wtedy. O no to chodziło. Tak, tak. tak, tak. Nie umysł. Ja się złapałem na taką właśnie próbę obsesyjną odwrócenia mm -hmm. czasu. tam, że... E... I co robię w związku z tym? Bo to, takie smaczki są zawsze no, z... bardzo ciekawe. Szczególnie e, spektakularnych, ale złapałem się na tym wtedy, kiedy e, postanowiłem, kiedy bardzo spodobało mi się, że e, któraś z kolejnych wersji Win UAE, czyli e, emulatora Amigi daje możliwość emulowania dźwięków dyskietki. Wow. I... Marry! Marry! No. To mi się tak podobało i wtedy zrozumiałem, że tego właśnie brakowało. Tego takiego Nie no, ja na przykład też, do tego czasu usił z dyskietką, sobie ten, ten taki ten tak. Tak. tak. <śla> to też jest fajnie. No właśnie, no, to to i tego jeszcze, pamiętam też, że e, kiedy tak, też jeszcze nie sobie zdawałem sobie z tego sprawy, to e, wywołany dzisiaj emulator Spectrum, mm. który żeśmy odpalili ze znajomymi po raz pierwszy na tej Amidze, no to właśnie to był jak większość emulatorów, on już starał się wtedy usprawnić trochę ten proces wczytywania plików, więc je wczytywał natychmiast, nie? I my byliśmy, my byliśmy tym autentycznie rozczarowani. Po prostu, bo chcieliśmy mieć to doświadczenie wczytywania. No to, są, to są takie dobiazgi, na przykład jak czyszczenie kulki w myszce. No. Kto to jest? Kto to jest? No, no, tak, to. Przypomniałeś, to ciekawe. Jeszcze jest kwestia tego, że tak jak mówimy o tym, że ludzie tęsknią za, e, za grami, czy za samym graniem w nie. E, to ja mam coś takiego, że tęsknię za konkretnymi momentami z rozgrywki. E, które mhm. po prostu stało się coś ciekawego, co mnie rozbawiło, albo co sprawiło, że byłem dumny z siebie jako gracza. No to można w pewien sposób odtworzyć, tak. Takie przypomnienie... No, to nie jest takie proste czasami. Są, są takie sytuacje, które bardzo ciężko powtórzyć w podobnych rozgrywkach. Ale jeszcze y, warto o tym pamiętać, że ta obsesja jest skazana na, nie, na niepowodzenie jak większość obsesji, nie tylko dlatego, że pewnych rzeczy no nie przywrócimy, no nie wiem, chociażby ręce mieliśmy mniejsze i naprawdę się trochę inaczej, więc jak nawet To jest ten poziom absurdu. <suszy> więc, e, więc w każdym razie, no właśnie, operacja... Przez zmieścić te dłonie, żeby grać na mesie. Nie propagujemy takich rzeczy. Chyba łatwiej większego pada wyprodukowania. No, to jest chyba no, może To nie jest dość to to fizyczne większy pad, troszeczkę Gabilacja inaczej. Gaszczuracja, półgodnia. Tak, tak, większa waga, to już nie tak samo, nie? Ale. E, w związku z to, pogodą, to, w, która wtedy wiesz. W każdym razie było... to. Mimo wszystko też pamiętajmy o tym, że no, nie, nie było właściwie czegoś takiego. Właśnie, właściwie dziś jest, jest, można powiedzieć, że bardziej jest tak jak. Nie? Że bardziej można mówić o tym, że gry wyglądają tak, a nie inaczej. Dawniej gry wyglądały bardzo różnie w zależności od tego, na jakim telewizorze się odpaliło. One były bardzo czułe na te CRT. Na to, nasze CRT telewizory były słabo skalibrowane, nie były z jakoś porządnie zsynchronizowane. Moje doświadczenie z gracza na telewizorach CRT z konsol pierwszych i przede wszystkim z komputerów 8-bitowych i 16-bitowych było takie, że wszystko wyglądało inaczej, jak szedłem do kolegów. Po prostu kolory u były. U kolegów inne, zawsze wszystko było tak lepiej. Tak. Zawsze się u mnie <gorsze> nie, że to nie gorzej. znaczy lepiej czasami. Ja, ja pamiętam, że miałem takiego znajomego, który miał mały monitorek i zawsze myślałem sobie, oj, ja. <gorsze> ten, gdybym miał, znał to określenie, bym mówił wtedy, że to jest HD, po prostu. To jest takie niezwykle ostre, to wszystko oczywiście było mniejsze. Więc, więc tego typu rzeczy, no, także myślę, że o tym należy pamiętać, że jak ja dzisiaj idę i patrzę, oglądam u ludzi, yy, yy, u moich kolegów gry na PlayStation 3, czy na Xboxie, czy na Steamie, to wyglądałem bardzo, właściwie tak samo jak u mnie, Tam wielkość ekranu się różni. ale.. ale w zasadzie różnice są bardzo małe, a, a wtedy były naprawdę olbrzymie. Tak, różnorodności systemów, tam telewizji, dajmy tak. na to w Japonii, ilości tych pasów, tak, częstotliwości tak, niż, wolniej działały w, w Stanach niż, niż właśnie w systemie japońskim. To są rzeczy w ogóle nie do odtworzenia, no bo po prostu trzeba byłoby wejść do wyhikuły czasu. Nie trzeba też popadać w taką obsesję za przyszłymi czasami, dlatego że jeżeli dzisiaj pójdziemy i zagramy w jakiś najnowszy tytuł, to za kilkanaście lat będziemy tęsknić za nim, więc to jeszcze... Trzeba robić dziennik, co się robiło, jak to no, może wyglądało. No to wszystko nagrywamy. Tak. To? To? Bezerwacja. prawdziwe tak. prawdziwy motyw w tych spotkań. Zobaczcie, że za 20 lat będziemy mieli inny dyktafon, będziemy próbować symulować tak? ten. Będziemy sobie bezpośrednio przesyłać myślami. Okej. Okay. Um. A jak waszym zdaniem wygląda scena retro w Polsce? To znaczy, macie wrażenie, że retro jest coraz bardziej modne, jeżeli można to tak określić? Tak. Jest jakoś częściej spotykane, powiedzmy, chociażby przez organizację wydarzeń poświęconych... No właśnie, w czerwcu odbyła się impreza Pixel Heaven, która była jakby takim największym konwentem, prawda? Znaczy to tak wynikało ze strony. To też było największe. No, no tak, no jakby nie, nie chcę tej imprezy krytykować, bo bardzo mi się podobało, tylko jakby lokalizacja, lokalizacja nie była najlepsza, ten, ten budynek był dość mały, w związku z tym było bardzo gorąco, bardzo. No, no i te jednocześnie te. odbywała się wystawa Alpha to strasznie dużo osób zebrało też. Al Alpak? Alpak. Ale nie, tak nie było. Chodzi Ale się o ja myślę, że to jest Alpak. Cały czas napisujemy. nie gdzie żadnych Alpak. Tak, tak, tak. Pisać... Ale gdzie? Przecież ja. no, 600 tysięcy 600 osób się na Facebooku na event do, do, dodało, że będzie wystawa Alpak. Wszyscy idziemy. No, była tam jedna okay. No to w takim razie. Alpaka to jest taka futrzata lama będzie. Tak. dlaczego było tak mało osób na Instagramie? Tak, trochę to, to, to ja nie rozumiem. że to jest jakiś było, tak żart było? czy to jest serię. Ja żart. myślę że alpaty poryzwały <grym> za kulisami, <grym> także jak wracając do... Nie śmiechać alpaki. Ja że na pewno, że rzeczywiście jest do... Rozumiem, że no, na pewno przez... wracają, Na pewno ale... mamy imprezy. Ja ostatnio byłem też w Poznaniu i zacząłem mi tam do klubu 8Bit. Polecam. Też polecam, podobało mi się tam, ale... Nie tylko, żeby reklamować, słucham? Właśnie, to było troszeczkę rozczarowujące, że akurat nie trafiłem na chiptons, ale, ale była fajna muzyka elektroniczna, taka, która powiedzmy, no nie były to chipy z ośmiobitowców, ale, ale była to muzyka elektroniczna. Ale, no, ta nazwa 8 -bit nie była tam tak zupełnie tylko doklejona, bo rzeczywiście Lokal miałby strój ośmiu, yy, znaczy taki retro komputerowo-konsolowy, to znaczy było sporo różnych konsol poutykanych w różnych miejscach, na przykład na barze jakieś Gamecuby poukrywane w różnych da. miejscach. I, I, można przede przede I można grać w Mario, pierwszego Super Mario Brothers, na prawdziwym nes -ie. Z prawdziwymi padami, to zrobiło na mnie duże wrażenie, podłączone do CRT. Właśnie widać było, że to z miłością było, z, z miłością było zrobione. Ktoś chciał odtworzyć rzeczywiste, e, rzeczywiste doświadczenie. I to była taka gywalizacja tego, tego gamingu, mm. e, ponieważ można było wygrać szoty. A mi <głosy> no, nie dali nic, nawet nie proponowali mi Za Mało grzybków zebrałeś, Widać, że nie ośrugnowałeś pewnego pułapu. Się... Stoje w mojej live'ie. Naturalnie efektywali nagrodę. Może o może, byłem to... ja byłem bardzo później o drugi gdzieś. Więc może to, musieli... to, to powinno być no, dobre znowu. Tak, ja rozumiem. W każdym razie chodzi mi o to, że istota... To, na co chciałem zwrócić uwagę, to po prostu to, że to retroganie musi być popularne, żeby opłacało się komu, otworzyć pub, a nie zrobić powiedzmy taką imprezę jednorazową dla fanów, tylko otworzyć pub w centrum dużego miasta, który będzie ewidentnie skrojony pod te nostalgię. Więc jest to, jest to wydaje mi się już znak, że, że wkraczamy w taką erę, gdzie to się robi powszechnie. Znaczy ja nie wiem, czy to może się robić powszechnie, czy to jest powszechne, bo te sprzęty, które ci ludzie zbierają, one mają po kilkadziesiąt lat i one to, to, to nie jest tak, że ci ludzie skąd się nagle wyciągnęli z szafy, tylko cały czas je konserwowali, używali ich i jak przywieźli na to Pixel Heaven czy coś takiego, no to to dalej działało, żyło i, i to oni, oni przez te x lat musieli cały czas yy, trzymać tą tradycję. Nie? To byłoby miłe, bo mnie się zawsze wydawało, że to jest tak na zasadzie, no może poza jakimiś wyjątkami, że to głównie wygląda, że o, znalazłam w piwnicy na strychu coś takiego. Hmm, przecież zobaczmy, czy działa, to działa. To tak wyglądało, no, przecież z tego czasu. To tak było, no to jest Ta taki... wystawa stara komputer. Nie wiem, czy to było z, z taką to nie świadomością, to nie wiem, wiesz, że... Dawne komputeryki, przepraszam. To było raczej właśnie tak, które. To zabawnie wyglądało, bo to właśnie tak jak tutaj rozmawialiśmy, to wyglądało tak jakby nam ktoś postawił taką piwnicę z lat 90. właśnie, albo taki taki pierwszą kafejkę. <grym> nie, nie, nie, nie, to była ewidentnie, to, bo mówimy teraz o takiej łódzkiej imprezie, tak, która tak, właściwie tak, była, tak, bo mówiłem, była taka łódzka impreza. Czy znaczy w ogóle impreza jest z Wrocławia i z Krakowa. zorganizowana tak, z tak, tak, stary komputery. Myśmy na tym byli Dobne. też, też e, bardzo nam się to podobało, przynajmniej byłem bardzo zadowolony i tam to jest, o, jeżeli chodzi o, o nostalgię i o to, ta impreza sama, nieświadomie czy nieświadomie, oprócz tego, że pokazano tam stare komputery gry, to też właściwie stworzono taki klimat giełdy komputerowej lat 90. Mm ale po prostu no właściwie to było nieodróżnialne od giełdy komputerowej, bo też było zorganizowane w szkole podstawowej, no, nie, przecież nie w szkole, to ale nie. Ale Szkoła, dobra, szkoła, bo miała te same ławki szkolne i No ok, ale chodzi o to, że była jasne, duża jasna sala. Szkolne otoczenie, umówmy się, że później. Otoczenie wyglądało tak, że była duża jasna sala z ławkami takimi szkolnymi, i krzesłami szkolnymi, więc Wyglądało to bardzo giełdowo, a także przede wszystkim, jakby to, że ten sprzęt był w zasadzie nie podany w formie muzealnej, no. tylko był po prostu uruchomiony, można było sobie przeglądać, tam zgrzebać w dyskietkach i tak zmieniać dalej. Tytuły. zmieniać tytuły. Włączać co się chciał. Ja miałem absolutnie takie po prostu ta, ta, taką. zaskoczyło mnie to po prostu, przeniosłem się w czasie do lat 90. Mam nadzieję, że nie. Ok postarajmy się nie zwracać na to uwagi jak trudne by to nie było także może jeszcze Tak. ja bym chciała, żeby to było właśnie z taką świadomością jak tutaj powiedziałeś konserwowane i zbierane wydaje mi się, że to dopiero tak naprawdę od niedawna jakieś na taką większą skalę że myśli, zamiast się tego pozbywać to jednak stara się to w dobrym w stanie utrzymać jakiś taki znaczy, sprzęt. Na, na taką scenie przez długie lata cały czas pojawiają się produkcje na Komodory, na Amigę, hmm. na Spektrum nawet. Hmm. Tak, to nie zanika. No, ja, mnie to fascynuje właśnie, co, co Was do tego skłania. I na przykład pytałam Sosa, ale czemu na C64? Można. No właśnie, bo była taka można i że to jest jakby bardziej dla niego yy, większe wyzwanie. Nie to no bo nie ja to jest to, to, to, to oczywiste, że to chodzi o wyzwanie. Ja w ogóle to jest do tego stopnia, że pamiętam, że ja, ja, ja o ile byłem kiedyś. Jak je, kiedyś byłem, byłem tak zainteresowany bym. bardzo demosceną. <głos> I właśnie w czasach 16, 8 bitowców i 16-bitowców, to śledziłem to bardzo, ale w momencie, kiedy przejście na PC, demoscena przestanie w ogóle interesować. I hmm. zastanawiałem się, dlaczego tak się stało I, i doszedłem do wniosku, że właśnie dlatego, że jakby w momencie, w którym nie ma formalnego ograniczenia, w postaci, że hmm. nie ma. Nie, nie wiemy, że jest to sprzęt o tej tej mocy, o takiej mocy procesora, o takich chipach w środku, to cała zabawa dla mnie jest mniej e, e, no, ekscytująca. No Właśnie to jest ekscytujące, że, że wszyscy wiemy jakie możliwości ma C64. Teraz zabawa polega na tym, żeby spróbować popchnąć e, to, to oprogramowanie coraz bardziej i coraz bardziej zaskoczyć widza, <Ky> Tym, co mogę wycisnąć z tych chipów, o których wszyscy wiemy, że się nie zmieniły. Na PC jakby to nie, nie istnieje w pewnym sensie, bo możemy zrobić super mocne demo, które będzie chodziło tak sobie i powiedzieć, że no ale za pół roku na nawet Polskach to będzie super. Ale mocno. to kryteria no, są o, inne są. tego teraz na kategorię rozmiaru. Tak, tak, oczywiście, tak, tak, tak, oczywiście, tak. Ale czyli kobajty na Przecież paradoks, w pewnym sensie na C64 i na, na Atari, tam też było tak, że zmusu były te ograniczenia hmm. wielkości bo ta sprzęty miały określoną ilość pamięci nierozszerzalną czy rozszerzalną do pewnej granicy i miały też pewną ilość pojemności na nośniku więc tam i ograniczenia były ilościowe i ograniczenia sprzętowe więc ja mi się wydaje, że ta formalna zabawa z ograniczeniem sprzętowym jest czymś, czymś bardzo pociągającą ale ta zabawa nadal istnieje no, mamy Aha. obecne generacje konsol, które też są ograniczone ale na konsole mniejsze, dęb pisze po prostu. Nie, nie, jest taki, jest to, to zjawisko istnieje oczywiście, ale jest znacznie mniej rozbudowane. Nie wiem czemu, być może dlatego, że jest mniej tych, no jak to się nazywa? Chodzi o to, że mniej tych konsol, które. Def -kitów, def -kitów. No, mniej kitów właśnie w, w, w rękach twórców. Pewnie no dlatego. na stare konsol łatwiej było przerobić, tak żeby można było odpalać swoje rzeczy? No tak. <śmiech> Z obecnymi jest trochę trudniej. No, i w internecie jest dużo schakowanych ROMów na emulatory. No teraz, ale były też kiedyś karty z ze schakowanymi grami. Yy, I to też jest fajne. Wtedy nie było takich zabezpieczeń odnośnie piractwa i odnośnie samej przeróbki gry. A teraz, no niestety, nie przerobimy żadnej gry tak łatwo, jakie to było kiedyś. Ale studia niezależne dążą do tego, żeby utworzyć społecznych graczy, która sama rozwija grę właśnie takimi przeróbkami. Mhm. A czy jest to możliwe w takim razie, że jak już społeczność graczy, czy właśnie takich fanów retro gamingu doprowadziłaby do tego, że na przykład powstałoby czasopismo tylko i wyłącznie o grach retro. No przecież są takie... No rzeczy. przecież jest drugi gamer. Ale w Polsce tak... No w, Polsce w Polsce nie, ma ja nie. To znaczy, Polsce nie mogą nie się mm. utrzymać na czasopisma normalnych grach. No, no, no. Taki pewien wyżej. Ale Steon ale... na przykład no, jest mnóstwo na ten temat. No, no oczywiście, no wystarczy wspomnieć stronę Atari online polską, no, która jasna. jest chyba jedną z najlepszych hmm. stron w ogóle światowych, jeżeli chodzi o, o retro grania, a na Atari to na 100%. Mm. To, jest, to jest jedna z takich modelowych stron. Także w Polsce, jeżeli chodzi o strony retro, to, to stoimy dosyć mocno. Szczególnie, mm. szczególnie Atari jest tutaj bardzo A To jest to. dość jasne, Tak Tak, ta historię. Ta. Okej, okay, tak, <grym> <grym> no, bo się wyczerpał, jak widzę. Myślałam, że to jednak tak, um, to no bo skoro to się zaczyna robić takie bardziej popularne, bardziej modne, to... No, ja myślę, że to wynika jakby z możliwości naszego ręku właśnie czasopism. no ale w, nawet w tym CD Action pojawiają się, prawda, jakieś tam kąciki także no myślę, że na tyle, na ile no To by też nieczyło, że jest potrzebna, prawda? Tak. Zamiast tak. zetrokącików, To do... też inne modele są jak to, inne modele też wydawania pism, tak jak mamy na przykład w tej chwili tak, to nie hmm. jest pismo, które na siebie zarabia. To jest coś, co w Europie już jest troszkę bardziej rozwinięte, u nas to dopiero raczkuje. Na to się mówi, zaczyna się na to mówić, że to są wydawnictwa Indii. One nie mhm. do końca na siebie zarabiają, zazwyczaj to są albo zwroty kosztów, albo gdzieś tak mm, kawałek z górką. Zazwyczaj mhm. ludzie mają, mają tak zwaną regularną pracę i oprócz tego jeszcze gdzieś po nocach siedzą, latają po wydawnictwach i wydają to własnym sumtem i własnym nakładem. Także myślę, że w, w takim modelu biznesowym, który miał przede wszystkim na celu właśnie wypełnienie potrzeby jakiejś niszy, a dopiero później zarobek, w jakimś niewielkim nakładzie, tak jak mamy właśnie w przypadku laga, nie wiem, 1000, 2000 egzemplarzy, maks. Czy znaczy tam jest 1000, Od... ale y, nawet nie ma chyba tylu lajków na stronie laga, więc Tak. wydaje mi się <laughs> to wątpliwe. To jest chyba taki wirtualny. Taki. No, tak czy inaczej, tak czy inaczej, e, rozpatrując jakby w Bardzo tym nie modelu niezbyt biznesowym, bo to ciężko nazwać jeszcze modelem biznesowym, miałoby szansę się to Uh -huh. a utrzymać a czy rozwinąć to już nie to już nie. Hmm. Pocieszające jest to, że jakby nowe pokolenia w to wchodzą z pełną pają powiedziałabym, tak jak na tych dawnych komputerach i grach był konkurs wiedzy o Atarii, czy Amidze? O Amidze. No 16-latek, ale to było po prostu coś takiego, A że... On tak. po prostu wymiatał. To była niesamowita. Widać, że to po prostu był typowy przypadek takiej autentycznej fascynacji mm. i, i pasji i on rzeczywiście się, się, się, się nauczył wszystkiego o tej ja Amidze. Tak się po prostu... No, byliśmy naprawdę zdziwieni ale samą konsolę czy o gry pytanie było o sprzęt i o gry i o programowanie złącz gry. na jakim modelu były tam naprawdę takie super szczegółowe pytania w rodzaju tego nam w tej, w tej, w tej rewizji, rewizji płyty głównej tak, ile tak. było pinów tam Dokładnie. tego typu rzeczy Dokładnie nie no, tak <głos> <głos> więc więc to było naprawdę naprawdę powalają. A teraz do czego mu się to przyda, oprócz wygrania takiego konkursu? Zdaje się sławne, właśnie o nim mówimy tak. Są właśnie najfajniejsze rzeczy, które się do niczego nie przydają. Auć. Czyli waszym zdaniem takie wydarzenia, na których można sobie pograć nieskrępowanie w takie dawne, stare gry i mają jakby Większy potencjał i powinny być bardziej promowane, niż na przykład muzealnictwo gier. Czy to jest w ogóle coś innego, ale to znaczy, jakby to doświadczenie jest trochę inne, tak? W momencie, kiedy można pójść, dotknąć takiej starej konsoli, zagrać na niej. Znaczy w Polsce nie mamy w ogóle jeszcze muzealnictwa. To znaczy, jest tutaj. Coś czytałam, nad nie wiem, czy nie wszędzie księży że właśnie we Wrocławiu bodaj, że tak, ma powstać ma, taka inicjatywa. Ma powstać, ale to jest jakby. Omówmy się, że to nie jest takie muzeum, z jakimi mamy do czynienia na no najbliżej w Berlinie, gdzie mm -hmm. naprawdę oni mają badaczy, historyków i to jest wszystko um, jakby zanurzone też w historii znanego okresu kulturowej, socjologicznej i tak dalej. I tutaj to raczej jest takie u... Um, no, nadanie jakiejś formy instytucjonalnej właśnie takiej inicjatywy jak dawne komputery i gry. Oczywiście ja to jest bardzo dobre, ale jeszcze jakby nie jest tak obrośnięte, prawda? Nie wydają jakby, nie wiem, swojego własnego czasopisma, jak ma to miejsce, dajmy na to w naszym Muzeum of Play w Stanach. Także jest to, jest to super inicjatywa, mhm. ale to jakby jeszcze no, nie jest takie muzealnictwo y, y, przez duże M. Także wydaje mi się, że w tej chwili po prostu w Polsce mamy do czynienia, z, jeżeli w ogóle z tym kontekstem muzealnym, no to właśnie na takich bazach jak dane komputery i gry i te, te dwa nurty się jakby łączą. No z czasem na pewno to się rozwinie. Nawet nasze łódzkie Muzeum Kinematografii jest zainteresowane wejściem w nowe media, więc no z czasem takie... Takie, takie, takie formy właśnie muzealne się rozwiną i na pewno będzie można zabrać dzieci i im coś takiego pokazać po prostu obok innych jakby okazów historii i techniki. Ale wydaje mi się, że ten moment właśnie jest bardzo przyjemny tych, tych, tych konwentów jeszcze takiego był elementu, którego doświadczamy tak. teraz. Także mhm. nie ma co się śpieszyć. To jest chyba jeszcze taki problem, że jeszcze nie do końca, znaczy nie wiem, bo pamiętam, że opowiadałaś kiedyś o tym w ramach swojego wykładu. Mhm. A propos właśnie jaką konwencję muzealnictwa przyjąć, tak? Bo jest względem ten problem, że ten sprzęt jest coraz starszy i w zasadzie nie ma to Jest coraz mniejsze pole do popisu, jeśli chodzi o, to, o restaurowanie tego sprzętu. No nie da się, um, po prostu. To jest a z drugiej to, strony, jeśli się to rozgadają. będzie wystawa interaktywna i możliwość grania, no to to znowu, mm -hmm. to znowu spowoduje coraz większe zużywanie się tego sprzętu, czyli nieuchronną jego śmierć prędzej czy później. Jak to pogodzić, żeby jednocześnie restaurować i propagować? Czy to się da zmieścić w ramach jednego, jednej płaszczyzny, jaką jest muzeum, czy trzeba by to podzielić na dwie instancje muzeum, plus właśnie takie imprezy jak stare komputery gry? Bo to jest dosyć ciekawy aspekt. Pamiętam, że wtedy opowiadałeś o kilku. No, um. to jest chyba temat w ogóle na osobną rozmowę, powiedzieć jak to się zgadzam, to spadam, to, to, włącznie, spadanie, jest to taki nie mógł tak, mógł to, mógł to, mógł więc... że, Czy w ogóle jest warto yes. um, zachowywać i restaurować takie rzeczy, nie należą właśnie ich skazać na naturalne zniszczenie, tak? Tak, w tak, skrócie, tak, tak, gdybyś tak, jednak tak. mogła... Ale ja to nie, to nikt nie będzie chciał skazywać na to, ale ja zrozumiać. Zrozumiać. No, zrozumiać. Zrozumiać. Nie, nie, ja jeszcze wywołam do tablicy... Nie, no, ludzie to robią, w sensu taki... Zobaczcie, co ludzie robią z tymi starymi sprzętami, aby to wszystko działało jak trzeba, no. Um, dalej, nie, trzeba szukać daleko i zobaczyć co już w tej chwili zupełnie yy, komercyjnie czy tak powiedzmy quasi-komercyjnie, bo to robią ludzie po powiedzmy w domach, ale sprzedają już yy, w, na Allegro na przykład. No na jak tak, taki rynek kolekcjonerski. Tak, taki rynek kolekcjonerski. No to yy, zobaczcie co robią z 8bitowcami, z 16bitowcami, przede wszystkim z 8bitowcami. Możecie kupić w tej chwili C64, który z takim interfejsem, który pozwala Wam wczytywać gry z kart SD. Czyli na przykład w tym momencie to jest bardzo istotne, bo eliminujecie ten, w tej chwili, najbardziej kłopotliwy aspekt, a mianowicie kaset magnetofonowych, które bardzo szybko niszczają, ciężko dostawało ci, byłoby nowe i tak dalej, ciężko No dostawać. jest w ogóle taka konsola, która ma już swoją edycję, nie pamiętam wszystkich nazwy niestety, która ma w ogóle wejścia z różnych, ta, z różnych, ta, ta, ta. Tam ta, ta. Więc, z dyspeksów. Oczywiście, właśnie. To myślę, że przyszłość będzie wyglądała w ten sposób, że, że będzie można sobie obejrzeć tego hmm. nes za gablotką, ale jeżeli się będzie chciało pograć na nes to będzie się grało na y, duplikacie Pada, który łatwo wyprodukować, bo to, to jest, nie jest problem, żeby wyprodukować. Ale będzie on podłączony dokładnie do takiego kombajnu, gdzie będzie wielka płyta główna z różnymi prockami, w zależności od tego, co będzie potrzeba odpalić. To jest jakby najtańsze, jest, najtańsze, jest najtańsze, najtańsze, najtańsze. Rozwiązanie. No Też wydaje mi się, dobrym wyjściem byłoby chociażby korzystanie z, z takich sprzętów, które się pojawiły w ciągu ostatnich pięciu, sześciu lat jakoś tak po prostu powstają klony tych starych konsol i można sobie dzisiaj w sumie za niewielką sumę kupić, gdzieś tam zamówić przez internet konsolki, które w, co prawda są wykonywane bardzo nowocześnie i są tak naprawdę no Tak, tylko kształt jest tak? zachowany kształt jest zachowany, tak. wygląd tej, tej, tej konsolki i nie wiem, można sobie właśnie takie Atari zakupić czy zazwyczaj bo, czy to jest albo tam Tajwan czy coś w tym stylu a ja też się nie spotkałem sobie, że takim coś się podłącza do telewizora i to ma w środku parę ROMów, tak? Czy... E, tak, to Aha. znaczy można mieć parę ROMów, a oprócz tego one mają jeszcze taką funkcjonalność że mają normalnie gniazdo do którego można włożyć taki kadr, czy na Aha. przykład od Segi Genesis czy, czy coś w tym stylu i Ale też można od, odtworzyć te, te gry. Co prawda wiele osób narzeka na to, że te gry nie, nie, nie funkcjonują tak szybko jak te oryginalne sprzęty, tak, że, że często wgrane nie są te oryginalne gry, tylko właśnie jakieś takie tam Homebrew czy, czy jakieś Sherwery które są wgrywane i po prostu wyglądają podobnie jak gry z tego sprzętu. Ale wydaje mi się, że to się może coraz bardziej rozwijać i. Jakby ten problem o którym mówiliście wcześniej, mhm. czyli to, że już jakby jest problem z tym, żeby te konsole odnawiać, odnawiać może zostać zastąpiony przez to, że no będą coraz doskonalsze urządzenia, które po prostu będą imitowały, symulowały te, te, te, te oryginalne konsole z przeszłości. No, no, tu się pojawia jakby ten problem dyspozytywu no nie? Mhm. i jakby teraz trwa taka wielka dyskusja właśnie wśród historików gier komputerowych. Co wybrać? Czy, czy właśnie taką prezerwację? do granic możliwości, czy no, totalnie pójść już w emulacji i w ogóle się tym sprzętem nie przejmować, bo jakby go nie da się utrzymać, to znaczy plastik też się rozkłada, wszystko się rozkłada i, i nośniki, jest w ogóle proces przecież rozkładu danych, prawda, w, na nośniku, więc no jakby to, to, to, to, to, u, to ucieka no i wydaje się, że tak jak tutaj Pawle właśnie wskazałeś no to jest takie zowo podejście które się pojawia, że muzeum jest tym miejscem, gdzie będziemy się starać zachować to jak najbliżej oryginałowi a w, w, w praktyce no, żeby móc z tymi obcować no to stawiamy zawsze na wygodę, więc emulator na tablecie będzie prawda, obecny, pomimo tego, że no, wiadomo, to jest zupełnie inne doświadczenie, ale jednak daje nam jakieś... No, Jakieś wyobrażenie pojęcie. w ogóle znaczy, Czy ktoś wyliczył, kiedy ostatnie z tych generacji starych konsol się rozłoży na tyle, że nie będzie już na niej nic odtworzyć, co ona powinna pierwotnie? Znaczy największym problemem jest zachowanie jakby tego kodu, no nie? Yy, na nośniku w sensie noś nośniki, no czy, no, trzeba cały czas przegrywać na nowe yy, nośniki to jest wydaje mi się największy problem no i czy będziemy mieć w stanie oryginalny nośnik w pewnym momencie no bo jeżeli chcemy to totalnie jakby zachować, prawda no, no to drugie nie, ale to drugie nie jest jak mówię potrzebne znaczy ja rzeczywiście uważam, że znaczy nie jest potrzebne aż tak bardzo w doświadczeniu grania bo o ile ja mhm. rozumiem, że dajmy na to zrobienie repliki pada do nes mhm. co sam przed chwilą mówiłem, że pewnie będzie konieczne no to ktoś może narzekać, a Nintendo robił to jednak lepiej i w ogóle. Teoretycznie zawsze jest takie ryzyko, ale w przypadku tego na przykład rozwiązania, w którym zamiast kasety magnetowanowej używamy karty SD, to przecież jeżeli emulator, tak jak wczytując to z naszego dysku, może symulować i spowolnić proces wczytywania, czyli jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie siedzieć, ten, ten szum danych do niego dociera. No tak, to tylko pojawia się tego rodzaju problem. problem, że no, oczywiście to wszystko da się zrobić, mogą coś być pasjonanci, którzy będą to kodować, ale no... Ze, weźmy pod uwagę ile, ile gier wtedy powstawało no nie? więc na pewno zachowa się Super Mario, Sonic takie no rzeczy zostały ale istnieje a ryzyko, że no pewne właśnie. rzeczy znikną na zawsze tak takie i ryzyko istnieje. To raczej trzeba się z tym pogodzić nie? Że, że, że, że jakaś tutaj selekcja tym bardziej, że mieliśmy, szczególnie w przypadku gier komputerowych gier konsolowych myślę, że nie ma takiego ryzyka myślę, że te gry nie znikną bo no, było ich mniej w ogóle. bo było ich mniej i przede wszystkim one były produkowane w większej nakłady. ilości, większych hmm. nakładach Gry komputerowe to rzeczywiście jest tam to taki po prostu tam była bardzo zatarta granica pomiędzy tym co dzisiaj nazywamy komercyjnym wydawnictwem a tym co nazywamy homebrew. I to, to była jednak ci ludzie którzy programowali sobie w domu i nie znajdowali, nie znajdowali wydawców tylko na przykład nie wiem wysłali o, zobaczcie, weźcie sobie taką kategorię gier, które były w latach 90 jakby istniały. Ktoś na, e, e, napisał grę sam w domu, I wysyłał wysyłał wysłał, ją, domu. wysłał ją do. do e, rozesłał ją po, po, po, po BBS-ach i ona się kopiowała na tak zwanych copy-party, czyli po prostu takich e, imprezach, gdzie się kopiowało dane. E, no i tak rozeszła się na, nie wiem, na 300 dyskietek. No i tyle. No i to jest typowy przypadek takiego, przypadek takiego borderline? Czy to już była dystrybucja rzeczywista, czy to jest po prostu coś coś I to może zginąć. Takie coś faktycznie jest ryzyko, że zginie. No, żaden, żaden z elementów historii nie e, nie został zachowany w 100%. No właśnie, też tak myślę. Także to jest trochę podobne do tego, że w literaturze też masa różnych rzeczy napisanych do szuflady i pokazanych kilkunastu osobom zginie. Mm. No ale tak, to jest taka sky 16 jedna 1. Tak. I, I Mario to. Przed. <grymne> Piramidy stoją. No to jest coś takiego, że rzeczy, które nie przetrwały no często nie przetrwały z jakiegoś konkretnego powodu. <grymne> no tak, ale nie ma gwarancji. Teorie spiskowe. Nie, mamy to, to <grymne> nie, no nie mamy gwarancji, że one nie były, że to nie było tak, że to jest kolejny kawka, którego akurat kolega nie, nie, nie zdecydował wydać. No. Nie, mamy, nie, nie ma takiej gwarancji. Żeby, więc w tym sensie oczywiście, że jest, jest spore ryzyko, ale jest, czasami jest takie możliwe, że na przykład powstało spora ilość gier, w których na przykład były jakieś intrygujące pomysły. O tym pamiętajmy. Nie chodzi o to, że tam są gry, które są kompletne, to są że, że gdyby były wydane, to by zmieniły historię. No nie, nie, no nie, nie musi tak być, ale mogą mieć na przykład jakieś intrygujące pomysły, Nie Ma interfec. Jakąś... Jeżeli, jeżeli chodzi o takie taki intrygujące pomysły, to wiesz, to było coś takiego, jak magazyn, a wiesz, w generalnie tak? i Sherwere razem się rozpoczynają po BPS-ach, raz, że, BPS że na tak. party, party, copy party, a w, w późniejszym, późniejszym okresie też takie gazetki w stylu PC ja byłem tak. wielkim fanem PC Chef'a. Kupowałem to co dwa miesiące, to było to był miesięcznie. To to dwa miesiące, dwa miesiące, jako się co trzy. To się, to się w końcowym okresie, jak to nic nie działało, Ale gazeta była cudowna, ponieważ e, mieli dołączoną płytę, wcześniej Wiery Skierpil, jeżeli dobrze pamiętam. I na tej płycie oni mieli e, to było jak, jak otwarcie takiego wielkiego śmietnika przedstawiało. Tam było wszystko. I tam było mnóstwo naprawdę cudownych gier, o których ja po prostu nie słyszałem później od nikogo. W sensie to jest zupełnie moje. Nikt mi nie, nie, nie mówił o tych grach, z nikim o tym nie rozmawiałem. A to były, to były rzeczy na tyle, na tyle popularne, że redaktor, redaktorzy pc z, jak jakoś do nich dotarli i wrzucili jedną płytę na tyle mało popularne, że, że praktycznie zginęły już tego nie ma. A już w tamtych czasach, to były, to były wczesne lata 2000 lub 90, któryś tam rok, końcówka 90, Już wtedy były, było dużo takich niezależnych twórców gier, którzy sprzedawali to samemu, te swoje wary i ewidentnie to mi się biznes kręcił, bo wypuszczali kolejne, kolejne części tego. I to są rzeczy, których się po prostu nie pamięta do tego stopnia, że ja mam ja tutaj powiedzieć e, nazwisk tych ludzi no, a tak tak. No, no, ja już mam dobry pomysł na etyku w takim razie są mocne naprawdę to jest, to jest, różnorodność designu jest, jest w tych grach to jest, to jest coś takiego jak jak na, na, na portalach przeszowych, jak teraz na App Store trochę mniej ale na a może to tylko Ludum Dare przypomina. No, Lepszy też, że wauć, coraz większy sytuacja jest zupełnie inaczej. nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, tak. Ale tak. nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, do, do, do Tak, nie, nie, wiesz, nie, jas, nie, z... nie, nie, tak, nie, tak. nie, nie, każdy z tych i że to jest bardzo to Iwana, ty ty ktoś to, no. ktoś to ale z drugiej strony to jest wspaniale, bo ja wierzę, że ktoś to kupił. W nie? takim razie ten twój przykład abstora jest doskonały, bo teraz też, jak się patrzy na Store, co się dzieje, to tak. Myśli, no. się, że Tak. ludzie myślą, że ktoś chciał za to zapłacić, ale potem my odkrywamy, że to my jesteśmy głupi, bo jednak ktoś za to zapłacił. To jest bardzo ciekawe, na czym ludzie sprawić naprawdę długie, długie godziny. To nie są jakieś masy często, ale to są pojedyncze ludzie, którzy w no, mają tak, wielkie, tak. którą znaleźli, czy nie grałem nawet przez 3 godziny ee, codziennie. No i ta gra mm. może wtedy zachować. Ale nie, nie, no nawet, nawet to są takie rzeczy, że wie, że ktoś, kto po prostu znał swoją gierkę i ją ktował a to nie była ani dobra gra ani grady, <śmiech> po prostu facet miał nie wiem. Tylko trzeba było sobie odwagować, ale w tym momencie znalazł odpowiednią formę zysku dla siebie. Temat motywacji i mówiący. Tak, jest, jest, ale to niekoniecznie. Nie, mówimy o grach, które się zachowają i <tanie> zachowają, to musimy poruszyć <tanie> ten temat, który już przy innych okazjach poruszaliśmy, ale, ale jakby w tej rozmowie no może, nie może nie, nie paść. Mianowicie gry MMO które no nie. są no rzeczywiście nie nie, nie, nie są, są niemożliwe do zachowania. Ja jestem skłonny stwierdzić, że nie da się zachować gier MMO. Znaczy jest tak, że e, wiem przez to, co chodzi. Po prostu jest środowisko, które gra, jest pewna grupa ludzi, jest pewien taki zenit, zenit, zenit tej gry. W tym momencie, kiedy ona zaczyna umierać, to zaczynają się To, to już to wtedy to doświadczenie jest inne, tak? <grym> tak, tak. To wtedy <grym> już zupełnie jest inne doświadczenie. Zresztą na marginesie, e, warto zauważyć, są takie... Giant Bomb to zresztą zrobił w przypadku trzech MMO, zrobiono zapis śmierci MMO. Czyli po prostu wchodzą w ten świat MMO i patrzą przez te dwie, przez trzy, cztery godziny przed wyłączeniem, co się będzie działo, jak się ludzie będą zachowywali itd., tak przed wyłączeniem serwerów. Jest, jest, to są takie zapiski z końca świata. Nie? Eee, no może w hollywoodnym le filmie po prostu. Nawet jeśli się, się ludzie tak smutno zbierają i tak sobie. Eee, das eee. Eee, Tak, tak. W no, razie, no co raz No i, eee, a, wracając do tego, no to, to jest rzeczywiście no, jeżeli, jeżeli nie zagracie teraz w World of Warcraft i wyłączą serwery to naprawdę nigdy nie dowiecie się już jak to było grać tak, w Eurof. to jest tak jak z miejscami, znaczy z nieco i tak. nie wiem, z Niematerialnym dziedzictwem kulturowym. E, pójdź teraz na to, <grym> tak. Tak, oczywiście, to jest. komórki. Nie pójdziesz tak, na to dodatkowe z lat 70, nie pójdziesz się na dyskotekę z lat 70 i no tak, ale... tam będą ludzie ludzie, którzy są współcześni. Wiesz, no, to po jest, oczywiście, tylko tak, że chodzi o to, że to jest uderzające, że, że, że, znaczy, że to jest ta wśród gier to jest te, ta nisza, w której to jest. do. No... Tak, tak, tak, jasne, ale wiesz, są, się są się też rozumiem. takie, e, to jest w ogóle też otwarte pole dla, dla takich gier, które są w ogóle e, czymś, co trwa tylko określony czas, to nie jest coś, co ma trwać wiecznie, tylko jest po fenomenem, który trwa kilka miesięcy ale Między jestem w stanie tego, sobie wyobrazić, jak mamy no sama działałam w tym momencie konstrukcji jeżeli chodzi o Bratstwa Rycerskie i myślę, że MMO są czymś, co można by było oczywiście. w ten sposób wykonstruować no. ja myślę, że absolutnie tak, tylko że no to bo jest, bo jest, do jest do jednak, jestem całkowicie przekonany, że doświadczenie byłoby kompletnie inne że, znaczy, że ja nawet będąc powiedzmy nawet bym się tak napalił, zebrał mi znajomych, tych znajomych byłoby dużo na przykład... Na, wiesz, bo miałbyś już na Steamie możliwość wszystkich znajomych bo jeszcze <śmiech> <bo śmiech> <bo śmiech> Jakby to, to doświadczenie jest w miarę aktualne, jest dobrze opisane i tak dalej, ale kiedy my odtwarzaliśmy jakieś tam średniowieczne, prawda, sytuacje, no to nie sądzę, żeby osoba ze średniowiecza no utrzymała się... Do tego o, w zasadzie... O tak? no, ale <gry> tak, <grym> skoro nie W takim razie zgadzamy się, że gry MMO są nie do zachowania, tak? I one się tutaj... Shall die. Otóż to. Y to są jakieś takie gatunki, które dobrze się czują w retro? Okay. Są jakieś, ja takie... są ty... do tego, na przykład nie wiem, skrolowane szukery? To znaczy tak, tak no, jest taka mm, koncepcja, mm, że każda epoka ma swojego bliźniaka. To znaczy mm -hmm. tutaj na to ten okres, w którym też żyjemy, to są lata 80. i to zazwyczaj jest taka właśnie kwestia pokoleniowa, czyli około 20 parę lat wstecz, to się jakby dopiero ten proces zaczął się uaktywniać po II wojnie światowej, czyli w latach 70 zaczęto wracać w Stanach do epoki Eisenhowera jedna lat 50, no i później to tak, prawda, sobie cyrkluje, więc wydaje mi się, że właśnie dlatego najpierw pojawiły się te interactive fiction, i, znaczy tekstówki, tak? No więc um, chyba bardziej popularne właśnie w Polsce później platformówki, teraz ten rok, także no, wydaje mi się, że, że, że, że to tak będzie się wyłaniać zgodnie z, z, z tym algorytmem. Mhm. ciekawy jestem ten przykład, który ty podałaś, czyli mhm. tych strzelanin takiej scrollowanych. No grze... ale... Że... O rozmawialiśmy zresztą ostatnio? Tak? Nie? No, nie, a nie, o grach, yy, y, z poligonami chyba. Mhm, tak, mhm. A, a te strzelaniny takie właśnie, no takie klasyczne w rodzaju powiedzmy ikarugi, I karugi, tak? To mi się wydaje, że to jest właśnie gatunek, który, który w ogóle który, który retro nie ma. To jest gatunek, który jest jak opera. Po prostu się zatrzymał i koniec. jest zawsze tak sam, ciągle Czyli nowe niektóre, gry niektóre, niektóre gry gatunki są nie do zatrzymania, ma. niektóre są góry. Niektóre po prostu zatrzymały i koniec. Jakby nie mają zamiaru się już rozwijać. To, już to ten... będzie też pewna doza losowości, dlatego że ja na przykład mam grę, która została stworzona przez studio, praktycznie nikomu nie znane, tego studio już nie ma. Eee... Jakie? Nie znamy. Siem. Niestety nie da się, się wypowiedzieć wypowiedzi nazwy tego studia. No jest tego jest nieznane. To nie, to jest jakiś queer coś Tak się robi legenda. To studio stworzyło parę symulatorów myśliwskich i symulatorów polowania na indyki. A to jest taka pana pasja z tym symulatorem. Szuka, szukałem tego na, na grupie. Tak, tak. tak, tak. Akademii. Tak, tak, ta. tak, tak. Ja też Wam to znaleźć później. ale Ta gra nazywa się Człowiek Gór w polskiej, mm -hmm. w polskiej wersji. Ja ją znalazłem. Ktoś sprzedawał, na szczęście, na Allegro. Eee, i, I ta gra, no ja będę robił wszystko, żeby zachowała się jak najdłużej. Pomimo tego, że ona w porównaniu do współczesnych symulatorów myślistwa, traperstwa jest strasznie słaba. Jest tragiczna w wielu, w wielu miejscach, ale jestem nią z pewnych względów zachwycony. Na przykład twórcy o tyle dbali o swoich fanów Najwyraźniej jakichś mieli. Przynajmniej no e, jak to? No, to jednego. Ja My go znamy. E, że na stronie mają cały czas swoją oficjalną stronę i mają poradnik cały do tej gry, jak ją przejść, dokładnie opisany. E, ja jestem e, o tyle e, rozbawiony tym, że tam w poradniku w pewnym momencie informują, jak sobie poradzić z przekroczeniem rzeki. Jest poda e są podane dwa rozwiązania. Z tym, że w tych rozwiązaniach nie ma opcji zastrzelenia człowieka, który posiada łódkę. I ja, ja zastrzeliłem tego człowieka, zabrałem łódkę i jestem dumny z tego, że zrobiłem coś, czego twórcy nie chcieliśmy. Okay. Okay. Nie chcesz o nim? Nie. Dobrze. I tak ta ten... ta gra zachowa się przez dłuższy czas, niż niż by się zachowała, gdybym gdyby ja ich nie znalazł. Ale może w takim razie tak jest coś takiego, że skoro mamy te popularne, czy właściwie imprezy, które dopiero zdobywają popularność i one są skupione wokół retro gamingu, to może jest coś w tym, że te gry są po prostu lepsze. Ta starsze gry niż te, które są obecnie. Na przykład, nie, nie, nie, nie. okej. Okay. Dlaczego? dlaczego? Dlaczego nie? Bo się nie się wydaje, że e, spotkałam się z takimi wierzyma. opiniami, że o kiedyś to były fajne gry, bo tam to to i to, to Ja wiem, że z... dozie... to się zjawisko pisane w socjologii, tak. syndem złotego wieku. Za moich czasów. Także. Nawet jeżeli to ludzie tacy w miarę młodzi, tak? I jeszcze to cały Okej. Czyli nie, dlaczego nie? To Krótka piłka, ale.. Nie dlatego, że przede wszystkim wtedy gry były pisane z mniejszą dbałością o gracza mhm. i w rzeczywistości, kiedy ja wracam do tych gier, to one faktycznie, ja czuję, że one mniej mnie, że tak powiem, szanują. Znaczy zmuszają mnie do tego, żeby powtarzać te same fragmenty, które długo trwają. No gry też czasami zmuszają. No, ale rzadko, no, choć o to, że rzadziej. Że wydaje mi się, że pewna wiedza na temat mm -hmm. tego, w jaki sposób ludzie użytkują to na tyle się rozginęła, że, że mam wrażenie, że pewnych błędów takich zasadniczych już nie popełniamy. Ale yy, wydaje mi się, że to zjawisko poza tym, że ono jest jakby psychologicznie rozpoznane i socjologicznie, to jest jeszcze w przypadku gier rzeczywiście, mam wrażenie, że, że może ono być stymulowane bardziej tym, że gry, mam wrażenie, y, bardziej niż inne dziedziny ulegają takim trendom i modom. To znaczy, że o ile y, w przypadku filmów na przykład, czy literatury nie widzę tego tak wyraźnie, to ewidentnie było tak, że ży, żyliśmy kiedyś w epoce przygodówek, potem żyliśmy w epoce platformerów, teraz żyjemy w epoce strzelaniem oh, Tak? Jest tak, że, że dominujący gatunek gier to jest coś, co jest charakterystyczne do tej, do tej dziedziny. Jest to podobne do tego, co w, w czasie filmu było w, w tym okresie, kiedy był western, musical i tak dalej. To jest trochę, trochę, trochę podobne zjawisko. I teraz w tym sensie mogę zrozumieć, że ludzie mogą mieć po prostu od czasu do czasu zwyczajnie dość tego, że w czasie, w którym akurat teraz grają, jest dominacja pewnego konkretnego typu rozgrywki, przy, jednoczesnym, przy jednoczesnej kompletnej niszowości reszty. My się wydaje, że trochę z to tego wyzwania. Myślę wydaje, że. Może błędną po prostu, ale na, na, razie, na razie ją postawię, żebyśmy ją już ocenili. Więc e, wydaje mi się, że po prostu w tym przypadku istnieje ryzyko, że pewne aspekty gier e, są dominujące w krótkim okresie i nagle stają się kompletną liczą, w ogóle nie wracają. I wtedy łatwo zacząć za nimi tęsknić. No, klasycznym tego przykładem niech będą te przygodówki po ten klik. Gdzie po prostu one były kiedyś po prostu najbardziej, tak jednym z bardziej dominujących, czy Zgadzi, się, Ale wiesz, to, wiesz, że to nie jest e, to zjawisko, które w znaczy innych dziedzinach to zjawisko zachodzi dokładnie tak samo, Muzyka. na przykład w muzyce, no, zwłaszcza. E, masz całą ludzik, masę ludzi, którzy e, mają na przykład dzisiaj, nie wiem, 30 lat i są mentalnie dziadami i jak włączają telewizję, to stwierdzają, <słuch> <dnia, zamiast, słuch> o matko, co no z tam grają w tej telewizji, no to może być. <słuch> ale Ty bo co chciałeś powiedzieć? Znaczy nie, ja chciałam powiedzieć, że właśnie y, ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś, czy tak. to co powiedziałeś. E, bo e, teraz na przykład możemy jakby zaobserwować tę fa fa fazę na restarty tak? I tu mi się nasunął przykład Tomb Raidera Bo ja pierwszą grą jaką ukończyłam w ogóle... Christopher Nolan-esque Tomb Raider tak. To był e, Tomb Raider był chyba dwójka Tak, tak Stary na coś takiego, tak? I, e, Mam jakby sentyment do tej serii, no nie jest to moja ulubiona, ale no, lubię ją właśnie ze względu na to, że ukończyłam, prawda, mm. i jakby towarzyszę można powiedzieć. I w związku z tym kupiłam sobie najnowszą część, która nie ma zupełnie nic wspólnego z y, jakby poprzednimi, tak, i grobowce, prawda, wspinaczka, cała jakby esencja tej gry jest... Y, Zostałam porzucona. Tak, no nie wiem. Tak? Tak, Zostałam porzucona, porzucona na, na rzecz tego, tego że jakby. Ja miałam wrażenie, że, wświecie, że gram szópera z łukiem. No? No. No. No. No. Tak, bo... jest. To jest bardziej on niż to Nie, tak, tak, to jest on To tak, jest kopią czapkę, tak. Czaty, tak, tak, no bo, bo to było tak, że ja po prostu. No najpierw, aha, aha, ona się boi, no tak no, boli ją faktycznie, no nie było tego, no początek tak fajnie Po czym od połowy gry nagle pojawia się przede mną na każdym etapie co 3 minuty 50 przeciwników, a ja tylko biorę podparające się strzały I zabijam, wybijam wszystkich prawie tak jakbym wzięła sobie, prawda, nie wiem, Acta się cokolwiek, 5, cokolwiek, wulka. Ale akurat ta ewolucja nie była czymś najgorszym, bo oprócz tej drugiej części jest pozostałych sześć części, które są dokładnie takie jak druga. No Więc tak, z... a nie weźmy to, to, to, ja to, to ja na przykładzie tego, co. Ktoś ty zmęczył wszystkie Co ty powiedziałeś, e, uzasadnię tę swoją tezę, że wydaje mi się, że problem polega na tym, że tak. Gdyby było tak, że powstał Tomb Raider, który jest kopią Uncharted, ale istniał gdyby istniały inne gry podobne do Tomb w starych w ogóle na rynku teraz. Tak by problemu by nie było. Kto byś powiedział, no cóż, twórcy woleli pójść w stronę Uncharted, zagram sobie teraz w Z który jest bardziej Tomb Raiderem niż... Ale nie ma takich gen. O to chodzi. Tu jest problem taki, że w pewnym momencie mieliśmy jakby e, okres rozwoju światów 3D, w których E, dawano dużą... znaczy jakby ufano graczowi bardzo, że on dostrzeże pewne rzeczy, że wpadnie na jakąś ścieżkę, która jest zaplanowana przez e, twórców. A, dziś, a, a dziś po prostu jest tak, że jakby to jest taki lęk e, twórców, i w ogóle, którzy w ogóle tego nie próbują robić, nie boją się tego robić. Zresztą to widać... na serii, serii Tomb Raider widać dokładnie ewolucję, gdzie w, e, chociażby w, e, w Legend i w e, Underworld pojawiają się już takie bardzo wyraźne znaczki. W rodzaju, znaki w rodzaju, że o tutaj ptak ci usiad kolorowy, to tutaj trzeba iść. Wszystkie adety, na które się mogę wspiąć to jest aha, cały łunek jest żółty, a ta rura I to jest rzeczywiście... czerwona. Bo... Tak. Ciekawe jest... czemu? Ja się, to, mnie na przykład to faktycznie też bardzo irytuje. Ja naprawdę... Ale w pierwszym tom bajdze, że jeżeli coś było pod kątem prostym... Ale to po pierwsze było ograniczenie sprzętowe, a po drugim musiałeś, znaczy, kodu, a, a po drugim musiałeś to no odkryć. No dobrze, okej, okay, rzeczywiście. Ale to, że, że, że rzeczywiście wracając do tej mojej tezy Chodzi po prostu o to, że jakby jest... Żyjemy zawsze w okresie, w którym coś dominuje, a coś jest niszą, Nie ma tego po prostu... Tego mm -hmm. bogactwa. Ja bym chciał mieć takie gry eksploracyjne, znaczy, i chciałbym mieć gry w Stumach Chart. Znaczy, to powiedzmy, że to, to, tak, to, tak, to, ja to jest, jest Tak, oczywiście. No, bo musi no, to, to, to jest ważne zastrzeżenie, no bo nie da się. No, jeżeli ktoś mi powie, że jest jakaś gra mm. indie, w której dużo jest eksploracji, ale ona będzie wyglądała tak jak gry z PlayStation mm. 1, to to nie będzie to doświadczenie, no, no, które ja, ja pragnę. Bo ja bym chciał zagrać w pełnym, fajnym 3D Tomb Raidera, ale móc samemu pokombinować, jak się tam przedostać. Znaczy, jakby. Wrócę tutaj do tego problemu, który opisałeś w Unchartedzie, że na przykład masz budynki wyróżnione są kolorami miejsca, gdzie możesz się wspinać że coś takiego jest bardzo popularnym trendem, ale to jest jakby to jest też pewnego rodzaju ograniczenie techniczne, bo gdybyśmy mieli gry typu znaczy gdybyśmy mieli gry typu Uncharted, które mają mechanikę i przemieszczania się jak w Assassin's Creed, w sensie możesz wejść absolutnie gdziekolwiek, to nie trzeba by robić czegoś takiego. Nie trzeba by kolorować graczowi drogę, po której może wejść żeby on nie sprawdzał każdej ściany, czy on przypadkiem może się w tam wdrapać. To znaczy, to nie tylko chodzi o ograniczenie techniczne. To jest też ograniczenie mentalne tych twórców, bo oni bardzo nie chcą mieć gry, w której coś będzie wyglądało dziwacznie i zepsuje zawieszenie niewiary, bo ktoś wlezie w teksturę, a ktoś inny gdzieś się przewróci. Czyli dźwię. mówimy o tej i evil casualizacji. Tak. I, I mi się wydaje, że to, to zjawisko tu jest bardzo wyraźne, no bo w, tym, w tych pierwszych Tomb Raiderach to rzeczywiście było tak, że ja w wiele miejsc mogłem dojść yy, i Część z tych miejsc twórcy przewidzieli, że ja tam wskoczę, a części faktycznie nie przewidzieli. I czasami macie taki efekt w tych starych Tomb Raiderach, gdzie gdzieś wskoczycie i widać, że tego nie przewidzieli. Efekt tego jest taki, że pozwolą Wam tam pójść i to jest siła tej gry, tej, tego starego, z, z, z, z tych starych zasad projektowania. Ale będzie wyglądało to dziwacznie. Na przykład będzie jakaś przedziwna animacja trzepiącej się Lary, która zjeżdża w tym momencie po, po powierzchni, po której nigdy nie miała zjechać i no tak, tak dalej, nie? można ją zobaczyć od Tak, grać. albo można ją zobaczyć od środka. Wow. Więc tego typu rzeczy się zdarzały wtedy non stop, bo bo jakby twórcy nie bali się aż tak bardzo, że ktoś zobaczy grę. A teraz o, to Uncharted stworzyło taką wizję, wszystko musi być bardzo, bardzo filmowe i piękne nie może być tak absolutnie, żeby ktoś przez przypadek zobaczył tutaj nieładną animację. No, no bo chcieli zablokować liczę. Tutaj chodzi też o to, że e te gry stare nie tyle były lepsze od, od nowych co po prostu różniły się w pewnych aspektach po prostu w pewnych aspektach gry starsze są lepsze a w pewnych aspektach to gry nowe są, są lepsze i tutaj podam przykład jest taki strasznie popularny film z któregoś Call of Duty gdzie gracz przechodzi jakąś część poziomu nie oddając żadnego strzału, bo jego Sterowanie sztuczną inteligencją, sojusznicy wybijają wszystkich przeciwników, a on sobie po prostu idzie wesoło, jak na spacerze. No i w porównaniu do tego można postawić, zdaje się, deuzek, gdzie często jest w internecie ukazywana mapa jednego poziomu z tej gry, która jest taka strasznie skomplikowana, zawiła, można ją przejść na kilkanaście różnych sposobów, jest różne pułapki, różne przeciwności po drodze które trzeba pokonać. I faktycznie Deus ex pod tym względem mogło być lepsze od takiego Call of Duty, gdzie ja mogę sobie na spacer pójść, jakby w na grzybach, ale nie było tak widowiskowe. Więc po prostu teraz musimy poczekać, aż sprzęt rozwinie się na tyle dobrze, żeby połączyć e, tą, e, ten rozmach tych gier e, z taką widowiskowością. No moje Jak to patrzysz w złe miejsce, to. Technologia nie może się już rozwinąć dużo bardziej, żeby pozwolić na stworzenie czegoś takiego, że mamy bardzo nieliniowe doświadczenia, z których wszystkie są idealnie zaprojektowane, że są filmowe, że są fajne, że wszystkim się podobają. Bo to, to znaczy. Patrzysz też w tą stronę, to nie chodzi o to, że można zrobić lepsze narzędzia do projektowania tych filmowych doświadczeń, bo to po prostu ludzie muszą siedzieć i to projektować, muszą to badać, muszą to testować, muszą odpowiednio programować, projektować. To chodzi o to, że im więcej masz rozgałęzień, tym trudniej jest sprawić, żeby te wszystkie rozgałęzienia były fajne. I powiedzmy, że pracujesz w game devie i idziesz do swojego szefa i mówisz mu dzisiaj będę pracował nad strefą, którą zobaczy mniej niż 5% graczy. No tak, a gdybyście mieli Nie ma szans. na zakończenie naszego. To może robić grę typu fallout. Ewentualnie jest jeszcze inna opcja. Musimy się wreszcie zgodzić na to, żeby gry były po pierwsze krótsze, a po drugie 3-4 razy droższe niż obecnie. No. Nie. Ja uważam, że to w jest w głosie, to no. ja wolę no. no. znaczy, nie Niekoniecznie, niekoniecznie droższe, ale mogą, krótsze, ale, mogą krótsze, ale mogą być krótsze, tylko oferować bardziej spersonalizowane doświadczenia. Tak, tak, tak. No chociażby pod tym względem, żeby, żeby to było na dwóch 3-4 godzin. Wydaje mi się, że prostszym rozwiązaniem jest to, żeby przestać się a tak panicznie bać tak. tego, że. Gracz zepsuje grę i że będzie musiał, nie wiem, wczytać to Wow! <laughs> Więc nie no, o to chodzi, że po uh -huh. prostu, jeżeli przestaniemy się aż tak bardzo bardziej stawiać te, te ściany w tych miejscach, okay. to, że po prostu chodzi głównie o to, że jakby, wracając do tego przykładu, raz jeszcze, Tomb Raider stary jest o wiele mniej e, ograniczony niewidzialnymi ścianami i ograniczeniami takimi, no po prostu niewidocznymi nie, nie dla użytkownika niż nowy. Tam są, trochę zależy, są w nowym takie miejsca dosyć mocno otwarte, ale dajmy na to, bieganie po lesie jest dosyć absurdalne, bo jest bieganiem de facto po korytarzach, tak? A w tym momencie... i, i rzeczywiście nie, nie ma porównania z tym takim poczuciem wielkiej przestrzeni w starych tombajderach, gdzie się biegało w jakieś miejsce i się myślało, gdzie ja teraz, od, od czego zaczął, od której strony zaczął... To Zaczył, my, zawsze to... odkąd... Więc tu chodzi o to, że... To mi się wydaje, że to jest lęk, głównie twórców. Ja myśl, myślę, że bardzo ważną kwestią w tym kontekście jest ten podniesiony tutaj glitch, to znaczy estetyka glitcha została jakoś wykluczona, pomimo tego, po tego z... że to jest bardzo ważny element ta. tak naprawdę i y, ten lęk y, przed pojawieniem się go w ogóle y, y, glitch. jest... Y, tak, <grym> <grym <grym> go tak Zdiagnozujmy tę jednostkę. Mamy nowe narzędzie, chciałam tak niczego powiedzieć. On wynika z, takiegoś, z takiego wytwarzania, się można powiedzieć, gowego stylu zająwego tak. I wydaje mi się, że to na pewno minie. W sensie. No. To ja też myślę, że to minie. Tylko że po prostu my hmm. żyjemy w takim, na takim etapie rozwoju, gdzie to najbardziej kłuje w oczy. Ja mnie to uderzyło chyba najbardziej w momencie przejścia od grania w portal 1 do portala 2. Pamiętam, jak grałem w Portal 1 i w Half-Life 2 jeszcze, to miałem takie poczucie, jakby co chwilę, taki niezwykły. Miałem wrażenie, że to jest niezwykle elegancki design w tej części. Rzeczy. Mm. Rzeczywiście ja idę zawsze tam, gdzie powinienem, ale to jest nie na halie. Mm. A w portalu 2, to ja zacząłem mieć wrażenie, że ja naprawdę, że naprawdę na mnie ktoś robi doświadczenia chyba. Że ja po prostu, że patrzę sobie, no tak, oczywiście, że spojrzę na tę dużą, białą ścianę, która tam jest. No tak jasne, Tastyki że jak ktoś jest. To jest klasyczny moc... przykład. Więc nie? tego typu rzeczy, więc w portalu 2 wydaje mi się, że Walf, który był dotąd mistrzem tego typu yy, zakulisowego popychania gracza. Jednak to jest tak, straciło że tak powiem, te zdobycie. Sam Portal 2 popularnie wyjaśnia bardziej, że jest eksperymentem. Właśnie eksperyment no to, się... no to jest No ale to jest, to jest fabuła, tak, która tutaj ewidentnie um, zostaje prze, przy, przycięta do tego ograniczenia mechanicznego, bo to jest tak, że... Oni jak po prostu nie byli ten, w stanie. zaprojektować. to jest właśnie dla mnie yy, pokaz geniuszu designu, a nie. No nie, bo no, to nie jest, jest tak To poprowadzone jak w asasynie, prawda, z zamkniętymi przestrzeniami. No nie, nie, no bo, nie, się to nie spodobało. sobie. Ja pamiętam, że jak grałem w jedynkę, to przecież moment, w którym wychodzimy z laboratorium zaczynamy trochę swobodniej używać Fort organa. Tak jest takim po prostu otworzeniem klapki w głowie, myślimy sobie jak wyglądałoby życie gdybym miał Portal gam i gdy się okazało, że dwójka będzie się działał częściowo poza tymi salami, głównymi laboratorium, to byłem przekonany, że ja teraz będę mógł właśnie... Sandbox. Sa, że to będzie Sandbox z, z Portal no A oni po prostu nie byli w stanie tego zaprojektować. Ja rozumiem, że, nie, że to jest bardzo trudne do pomyślenia, ale to rozwiązanie wydawało mi się, mi się wydawało takie dosyć toporne, jak Znaczy no, ja nie byłem zawiedziony, może to jest kwestia nie, nie byłem... Znaczy... <ślinny> <ślinny> <ślinny> Oczekiwań. Alpaka grzmi. <grymne> Starajmy się nie zwracać uwagi jednak na to w dużej mierze Rockstar teraz dużo obiecuje jeśli chodzi o ich najnowsze gitarę 5 no. pięć. To będzie faktycznie taki gigantyczny świat i że w każdym jego rejonie będzie coś działo. Będzie dynamiczny, będzie w ogóle... Przecież <grymne> ogóle... przebiegną fajerenie po lesie, jak będę biegała. to będzie bardzo dużo dymów i lustrów. Ale nie będą ukrywaniu. Nie będą poukrywania. Ale Rockstar zawsze dostarcza. To zawsze było to gliczowe granie. Które... Gliczowe granie, okej. Assassin też jest dość, dość gliczowy, dużo może. W sensie. Tak, ale tak. Trójka to już trochę przesadziwi. ale za bardzo sobie popuszcza. Tak, tak, ja tak to... trójka, trójka ma więcej ograniczeń tego rodzaju, ale wcześniejsze... Czy Battlefield? Battlefieldy mają mnóstwo. Spodziewajmy się teraz. No i leżisz. Okej. Ja patrząc filmada ja, ja znam z, z, z filmików na LTOB, gdzie, gdzie ktoś wyskakuje rocket jumpem, łapie helikopter w locie i później z helikoptera na. A to nie było szak, szak w Miami? To, co? to nie był Miami Shaq? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, Patrzę Patrzę, patrzę sobie takie akcje po prostu odchodzą. Znaczy to jest, jest w okno. to jest ta swoboda i robisz te rzeczy, więc. Jakby, nie wiem, bo mówię potenuję Jaskus dwójkę, bo Jaskus dwójka to jest tak, że nie wiem czy grałeś, czy tak. nie grałeś, ale tak. no ten hak to jest magiczna zabawka, po prostu. Jaskus to jest, just, just popinam, to jest że taka, tak... taka zupełna ja tak otwartość tak. na to zrób co chcesz, na to e, masz totalną zabawę i najpierw że to będzie wyglądało głupio. No, no właśnie, otwieranie ta ta ta... spadochronu 7 razy po, <grym> ta i po się. Tak, że tam po od... każdym no razie. No właśnie. To... Niech się jakoś dziecię, ale to było, ale nie, to to było w piękne to... Ja się bardzo zawsze. nie zawsze, ale to się dziwi jak mówisz, o tym, że dzisiaj już taki gier nie robią, bo po prostu to zależy, że ten jaki patrzy, bo nawet w tych jak jest dużo takich super otwartych rzeczy. Zgadzam się, przesadziłem z tym, chodziło, raczej o to, że jest to wyraźnie trend. To, tak. Tego rodzaju, no, bo co, co widać to na chociażby, no, tak. który zgadzam bo się, ja że ja zaczął, ten, się, zaczął się w ten sposób tak, że zaczął się w, tak jak mówisz, a teraz już jest o wiele w krócej ograniczony. W Dobrze, dębacz, ja muszę ja się wtrącić i na zakończenie takie jedno pytanie jeszcze Wam zadam. Jak byście mieli wymienić powiedzmy trzy takie, albo to mogą być konsole, albo gry? które każdy miłośnik retro znać powinien. Czyli jakby takie masker. którego retro teraz.. No NES no, to pewno. NES, <laughs> Zelda oczywiście. Nes uh, Zelda, no nie wiem co jeszcze. <grym> no jeszcze jedno jest. No PC Diablo. Aha, okej. Okay. Takie ja się zastanawiam z taką klasą, którą nie miałem w styczności, bo byłem za młody i w ogóle Nazywa się Vectrex, która dostarczała własny ekran pionowy, tak, tak, tak, tak. renderowała no. wektorami... Napuściliśmy! Wow. Nagraliśmy na... Na tak. No, ja tylko nie widziałem, na no, nie ma, no, nie ma super. wyceli super. Jeszcze jakieś propozycje? Coś, coś no na no tej Zeldzie jeszcze dorzucił Wolfensteina Taki jeden z pierwszych przykładów no, tak, tak. 3D z raycastingiem, no, no. Taka, taka Taki kamień milowy na drodze tych właśnie shooterów Ja nie jestem w stanie tego w ten sposób yy, powiedzieć Ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach mamy tak dużo ilości informacji Chociażby w postaci Wikipedii, że może po prostu ja bym doradził taki zwyczaj czasami. Że jak coś gramy, nam się podoba, no tak z ciekawości spójrzmy, jakich jaki to miało protoplasty, Może nas to zaintryguje, może mm -hmm. być, możemy ich sobie zobaczyć. Taki szybki research w internecie nic nie kosztuje. I dać. że to może być nie to już być zabawne po prostu dla nas. Więc jakby w tę stronę bym poszedł. Okej. Okay. Ja, w sensie, no, takie edukacyjne to. powiedzmy w kabire i na, <jak> się <śmiech> podobają i potem grasz w Shandmure. Co co? Grasz na Rain? grać, może grasz, może zobaczysz sobie na YouTubie kawałek Let's Play'a, no nie wiem, zobaczyć co to jest po prostu. ja to podsumuję tym, że tak naprawdę każdy ma swoje własne Retro ball. Zależy od tego, to co zaczynaliśmy swoją przygodę z grami. Okay. Ale To jest dobra pointalność. Tak, tak na myślę, że zakończymy, zakończymy na, tej, na tym własnym retro i dziękuję. Nie, no, myślę, bardzo. że trzeba zakończyć tak. tym, tak. że dzisiejsze nagranie sponsorowała Alpaka. Tak. Alpaka, burza, deszcz i w ogóle. I jędrzej. I oczywiście nie Państwa, państwa tak. prawda? Tak. Oczywiście to to zostało zostało umieszczeni. w Polsce. Także jeszcze raz dzięki. Spotkamy się za dwa tygodnie.